No fajnie ciśniesz. Alt Culture, czyli alternatywny kulturator. Gry, seriale, YouTube, social media, radiosfera. 15 minut po godzinie dziewiątej, a więc najwyższa pora, żeby rozpocząć alt culture na antenie Radiosfera. Tak, to jest najwyższa pora, Kasia. Nie śmiej się z tego. Tak, zakazana fraza na antenie naszego radia, ale cóż, my jesteśmy alternatywne, więc nam wolno. Jak zawsze, w poniedziałek e, słyszymy się z wami tutaj, przy mikrofonach są Paulina Jaskulska i Katarzyna Dyś. E, przez najbliższą godzinę mówimy wam o grach, o YouTubie, o serialach, o social mediach. Ogólnie o internetach. O internetach, a poza tym. Tym, jak zawsze zresztą, dużo dobrej muzy. Myślę, że muzyka dzisiaj będzie odpowiadać każdemu. No i na pewno nie zawiedzie, mamy nadzieję, niektórych z Was, a może i wszystkich z Was. Mm, przypominamy Wam też tylko szybko na dobry początek. Jesteście z nami? Piszcie tak na jest. naszym fanpage'u, czy do nas prywatnie, czy to sms, -y, czy to na facebooku. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do tego w Feel Boreiva Like I Did na dobry początek.